Chemitrals. Czyżby teoria spiskowa? Don Kraft, działacz antychemitrals, wykorzystał pracę Wilhelma Reicha do budowy chembastera na podstawie górskich kryształów, zmieniających dor, destruktywna energia organu, na por, pozytywna energia organu. Energia organu. Jest kosmiczną życiową energią, siłą znaną ludzkości od dawna, zwłaszcza przez osoby żyjące blisko natury. Orgon został odkryty przez Wilhelma Reicha, który twierdził, że energia organu promieniuje ze wszystkich stron z ożywionych i nieożywionych substancji. Może z łatwością, choć z różną prędkością, przenikać wszystkie formy materii. Potrafi przyciągać i pochłaniać, oddychać i odbijać, Orgon może być widoczny, odczuwalny, a nawet fotografowany. Jest rzeczywistą fizyczną energią, a nie hipotetyczną siłą. Orgon jest bardzo silnie przyciągany przez żywe organizmy, materię ożywioną, wodę i samego siebie. Orgon był już znany w starożytnych Chinach i Indiach jako energia życia płynąca przez ludzkie kanały energetyczne, zwane meridianami. Nasze zdrowie jest uwarunkowane przez swobodny i niczym niehamowany przepływ tej energii. Choroba występuje wtedy, gdy blokujemy swobodny przepływ energii witalnej. Tutaj odgrywają rolę różne czynniki. Nawet blokowanie swoich prawdziwych emocji. W życiu bardzo ważne jest wyrażanie emocji. Blokowanie może w konsekwencji doprowadzić do ciężkich chorób. Właśnie Reich zwrócił światu na to uwagę, że nieustanna kontrola własnych emocji jest przyczyną powstawania w ciele blokad, które tłumią energię życiową. Taka sytuacja zmienia nasze DNA, a to jest potężnym krokiem do powstawania nieuleczalnych chorób, w tym raka, którego obecnie mamy coraz więcej we wszystkich jego postaciach. Jednym słowem, choroby w naszym ciele powstają jakby z powodu złej wentylacji życiowych energii. To, co płynie, daje moce witalne i zdrowie, a to, co zablokowane, zatrzymane w tej samej przestrzeni, naładowane jest zupełnie innym ładunkiem – energią o bardzo niskiej wibracji ze skutkiem toksycznym. To wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dwoma różnymi ładunkami tej samej energii – organ pozytywny i organ destruktywny. Organ znajdujący się w atmosferze jest bardzo wrażliwy na pewnego rodzaju wpływy, zakłócenia, wstrząsy. Energia organu może być bardzo łatwo podrażniona lub pobudzona i w ten sposób szybko zmienia siłę witalną w środowisku na toksyny. Są środowiska, gdzie negatywny organ działa mocniej, np. światło fluorescencyjne, telewizja, komputery, kuchenki mikrofalowe, koce elektryczne, urządzenia rentgenowskie. Radioaktywne detektory dymu, zegarki elektroniczne, telefony komórkowe i wiele innych urządzeń naszego codziennego użytku. Nie muszę nikomu przypominać, jak wygląda nasz dzisiejszy świat. A mając podobne urządzenia pod ręką, nie dziwimy się, że negatywny organ przenika w nas coraz mocniej i przeładowuje nasze organizmy od środka. Szybko nas zakłóca i mamy już z grubsza wyjaśniony problem wielu chorób, jakie obecnie nas atakują na świecie. Kryształy górskie mają to do siebie, że potrafią przetransferować negatywną energię organu na pozytywną. To też posłużyły do produkcji czembasterów. Kryształy mają różną moc w zależności od kryształu i jego wymiarów. Biały górski kryształ wzmacnia również energię innych kamieni szlachetnych, kiedy jest używany w połączeniu z nimi. Biały kryształ ma silne właściwości oczyszczające. Wibruje z prędkością 4620 cykli na sekundę, a wibracja normalnego człowieka wynosi obecnie 200 do 400 cykli na sekundę. Są już ludzie, którzy podnieśli własne wibracje dużo wyżej. Spowodowane to jest również zmieniającym się polem magnetycznym Ziemi. Wszystko w przyrodzie wibruje, również ludzkie ciało. Od tych wibracji zależy praca naszego układu nerwowego, mięśniowo-szkieletowego, narządów równowagi. Wysokość wibracji różnie wpływa na pracę naszego całego organizmu. Jeżeli środowisko naturalne jest niezakłócone, nasze ciała będą pracować prawidłowo. Przy drganiach o częstotliwościach mniejszych niż 2 Hz ciało zachowuje się jak jednolita masa. Wyższe wibracje 3-4 Hz pobudzają do drgań narządy wewnętrzne jamy brzusznej. 5-8 Hz występuje rezonans w klatce piersiowej. Narządy głowy zareagują na 20-30 Hz. Gałki oczne 60-90 Hz, co potwierdzają liczne eksperymenty na ludziach. Jeśli ciało nagle zostanie poddane większej wibracji niż 100 Hz, może ulec uszkodzeniu. Największą wrażliwością na drgania charakteryzuje się układ nerwowy i układ krążenia. Jeżeli nasze ciało jest narażone na niewłaściwą wibrację, następują zaburzenia jego pracy, złe samopoczucie, zmęczenie, choroba. Człowiek jako istota elektromagnetyczna odbiera różne impulsy magnetyczne i elektryczne, co wpływa na naszą biologię, prawidłowo zachodzące procesy biologiczne w naszych organach, a to zależy także od wszystkich wibracji, jakie przenikają do ludzkiego ciała z zewnątrz, a które wprowadzają w ruch nasze atomy. Wszystkie procesy życiowe opierają się na działalności pól elektromagnetycznych. Ciało reaguje... Na zewnętrzne wibracje za pomocą receptorów nerwowych i automatycznie zachodzą w nim reakcje, które powodują określony skutek w kategoriach mechaniczno-chemicznych. Jak się ma wibracja ciała człowieka do chemtrails? Chemtrails zmieniają nasze środowisko przez różne substancje chemiczne i biologiczne, które zniżają wibracje, przez co blokowana jest energia życiowa i nasze ciało narażone jest na szkody, na utratę zdrowia. U osób silnych ten proces jest wolniejszy. Jednak osoby słabsze szybko odczuwają zmęczenie, depresję, następnie może wystąpić ból. Zły przepływ energii powoduje, że ciało nie może być integralną całością. Zdrowe ciało posiada atomy naładowane dodatnią energią i ma większą siłę przyciągania siły życiowej. Pozytywna energia podnosi wibracje w komórkach, które są bardziej aktywne. Człowiek słabszy posiada niższą wibrację komórkową, co powoduje mniejsze wchłanianie energii życiowej. Kiedy w naszym środowisku zakłócone są siły przyrody, zmniejsza się siła życiowa. Nasze powłoki energetyczne wiotczeją, opadają, a nawet stają się bezwładne i kiedy ten stan utrzymuje się dłużej, doprowadza to do osłabienia układu odpornościowego. Wtedy w nasze ciało wnikają wirusy, bakterie i inne substancje chorobotwórcze i zaczynają się rozwijać. Obecnie w powietrzu czyha na nas liczne towarzystwo biologicznych mikrobów, w dodatku genetycznie modyfikowanych w laboratoriach. Dlaczego obecnie modyfikuje się chmury? Kto to robi i w jakim celu? Przejrzyjmy się książeczce dla dzieci wydanie przez Decenter Paint Learning Academy gdzie pokazuje się dzieciom chemtrails jako samo zdrowie, ale robione przez człowieka jako próba zatrzymania wrogich promieni słonecznych. Dlaczego dorosłym wmawia się teorie spiskowe, a dzieci dostają inną wiedzę? Kto i dlaczego tak się nami bawi? Kto tak kształtuje umysły naszych dzieci? Inni sugerują, że chemtrails są częścią systemu radarowego, co niby na pierwszy rzut oka brzmi nawet logicznie. Gdyby nie cząstki aluminiowe i inne plewy, które spadają nam na Ziemię i czynią wielkie spustoszenie w naszym życiu. Wiadomo, że tę technologię wykorzystywano do zakłócania systemu radarowego wroga już w czasie II wojny światowej. Obecnie w połączeniu z falą elektromagnetyczną Harp, tworzy system komunikacyjny, który potrafi działać w atmosferze mimo elektrycznego załamania. Ludzie patrzą z coraz większym niepokojem na niebo i na ziemię. Nie da się ukryć, że wokół nas dzieje się coś wrogiego. Powodzie, trzęsienia ziemi, pożary. Umiera przyroda, ptaki, ryby i coraz bardziej chorują ludzie na dziwne choroby przedtem nieznane. Na przykład morgelonów. I jeszcze na tym nie koniec. W stanie Wisconsin prowadzone jest śledztwo przez lokalnych weterynarzy, których zszokowała nagła śmierć 200 krów. Sprawdza się, czy tych zwierząt nie zabiła epidemia wściekłych krów. Czy to jest pierwsza partia krów po serii padających ptaków ryb? Na to pytanie nie mamy jeszcze odpowiedzi. Wymaga to więcej czasu. Tu mamy odnośnik i czytamy Raport o padnięciu krów pochodzi z dnia 15 stycznia 2011 roku. I czytamy dalej. Informacje o zjawisku martwych ptaków, ryb, zwierząt pojawiają się w Biblii i powiązane są z gniewem Bożym. I następna informacja u Nostradamusa, który pisał, że w końcowych czasach, w nawiasie, kiedy osłabną bieguny magnetyczne Ziemi, pojawią się martwe ptaki, ryby, kraby. Niebo nad nami jest mocno pręgowane, nawet tam, gdzie nie przebiegają trasy samolotów. Obserwujemy, jak samoloty na niebie robią różne wzorki, nagle zmieniają swój kierunek i latają w kratkę, zostawiając za sobą dziwne chmury, które na pewno nie są mgłą, w nawiasie, ani chmurami. Chorzy ludzie chorują najczęściej, zgłaszają objawy podobne do grypy, a tutaj już nasze służby medyczne czekają na nas w pełni gotowe ze swoimi szczepionkami. Z góry już wiedzą, ilu ludzi zachoruje na świńską grypę, kiedy wybuchnie epidemia, etc. Oszustwa szczepionkowe jako narzędzie depopulacji ukazała światu znana dziennikarka śledcza Jane Bagemeister, za co dostała pozwy do sądu. W nawiasie sprawa z sierpnia 2010. W Polsce na temat szczepionek na świńską grypę otwierał Polakom oczy Piotr Bain z Kanady. Ale czy wszyscy wierzą? Właśnie obserwuję kanadyjskie newsy, gdzie pokazują, ilu ludzi ustawia się w kolejce do szczepienia. Podobno znowu świńska grypa. Media nagłaśniają sprawę i biznes się kręci. Lecz wielu ludzi zapytanych, czy się zaszczepią, mówi otwarcie – nie. Zrozumieli wiele po zeszłorocznej akcji. Rozmawiam z koleżankami, pielęgniarkami, które otwarcie mówią – nie zaszczepię się – i nie pozwolę zaszczepić moich dzieci. Za dużo po tych nowych szczepionkach różnych niespodzianek. Ludzie budzą się rano z suchością w gardle. Tracą głos. Wzrastają coraz mocniej reakcje alergiczne. Choroby płuc, serca, krążenia. Coraz więcej mamy chorych na raka i to wszystkich rodzajów. Jakoś wokół nas milkną ptaki. Brakuje owadów. W lesie robi się cicho, a tam też giną całymi hektarami drzewa. Marnieje cała przyroda. I wielu ludzi się zastanawia. Do licha. Co się dzieje? Starsi ludzie znają prawdziwe kolory nieba. To też nie kryją swojego zdziwienia z powodu smug, dziwnych chmur, także z powodu kolorowych tęcz występujących obecnie na obłokach. Z reguły trasy hem drives te bliskie miast tworzone są nocą. ONZ zakazało stosowania działań mających na celu zmiany pogody wykorzystywanych do działań wojennych już w latach 70. To nam wyjaśnia, kiedy ta technologia była już opracowana i co się stało, że ONZ nie reaguje w tym momencie. Czy naprawdę obecnie przypadkowe są na świecie największe w historii burze, powodzie, dziwne zachowania wody w morzu, jakie miały ostatnio miejsce w okolicy Nowej Zelandii? Rosjanie głośno wypowiadają swoje zdanie na ten temat. Cytat. Ostatnie pożary latem 2010 roku zostały spowodowane przez amerykańską modyfikację pogody. Badaczom Hem Trives ogólnie wiadomo, że przed pożarami była wysoka aktywność oprysków z nieba w Norwegii, Szwecji, Danii. Ostatniego lata nie obyło się również bez powodzi w Europie. Wchodzą na naszą wodę. Wchodzą w cudzysłowie. Groźnym przykładem zniewolenia w dziedzinie środowiska naturalnego jest umowa polsko-izraelska Ministerstwa Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej z Ministerstwem Przemysłu, Handlu i Pracy Izraela dotyczącą współpracy w dziedzinie zaopatrzenia w wodę oraz polityki i technologii zarządzania energią odnawialną. To wyjątkowo podstępne zapisy ukryte przed szarym obywatelem w mętnej frazeologii. Pochylmy się nad umową o współpracy w sprawie wody. Współpracy w cudzysłowie. Jakie możemy mieć związki wodne z Izraelem? Będziemy wozić do izraelskiej do hazary na Łęczowiankę czy Cisowiankę? O co tu chodzi? Co ma polska woda do przemysłu, do handlu i pracy? To przedziwna umowa. Po pierwsze, do współpracy w dziedzinie zaopatrzenia w wodę nie są potrzebne żadne deklaracje. Na czym ma polegać owa współpraca? Ale deklaracja o współpracy w dziedzinie wodnej to już inny, wyższy poziom. To zobowiązania oczywiście jednostronne, jak wszystko, co dotyczy naszego służalstwa wobec żydohazarstwa nazywanego teraz państwem Izrael. Klimaty w Polsce i Izraelu są całkowicie odmienne. Gleby także. Izrael nie ma nic do zaoferowania Polsce w sprawach wodnych. Panuje tam odwieczny deficyt wody. Pitną sprowadza się nawet z Turcji. Jeśli już by się znalazło coś takiego, co byłoby nam potrzebne w tzw. gospodarce wodnej, to nie musimy jechać aż do pustynnej Palestyny, bo moglibyśmy to kupić czy wymienić za wodę w państwach europejskich. Nasze instytuty wodne cierpią na permanentny brak funduszy i projektów. Czy o ten deficyt chodzi kaukaskim Hazarom udającym Żydów? Należy zatem przypuszczać, z dużym prawdopodobieństwem trafności, że jest to jedynie żydowska zasłona dymna do czegoś zupełnie innego. Konkretnie chodzi o przyszłą kontrolę nad wodą pitną w Polsce, towarem wkrótce deficytowym, a w perspektywie lat coraz bardziej deficytowym w całej Europie, a zwłaszcza w Izraelu który zresztą nie jest żadną częścią Europy. Chodzi o kontrolę nad wydobyciem i dystrybucją wody, a jeżeli tak, to kontrolę nad żywnością i ekologią, a także nad energią elektryczną. Bo ta umowa z żydohazarami w podbitej Palestynie mówi o kontroli, pardon, współpracy, współpracy w dziedzinie energii odnawialnej. Człowiek potrzebuje wody do życia, wody czystej do konsumpcji bezpośredniej, i wody technologicznej do niezliczonych procesów produkcyjnych, głównie w przemyśle spożywczym. Woda, żywność, energia odnawialna, newralgiczne dziedziny warunkujące przetrwanie każdego narodu w najbliższych dziesięcioleciach. Tak więc Żydkowie Hazarscy już teraz o tym pomyśleli, korzystając ze zniewolenia politycznego bywszej Polszy. A jak już pomyśleli, to tylko na poziomie współpracy. Przypomnę, współpracy w cudzysłowie. Chwycili nas za palec, ale już mają całą rękę w swojej łapie. Co do współpracy wodnej. Co Polska będzie mieć do gadania w sprawie wody w Palestynie? Pardon, w Izraelu. Czy my możemy zaopatrywać żudo-hazarów w Palestynie w naszą wodę? Technologie wodne Żydzi czerpią ze swojej kolonii pod nazwą USA a także ze zwasalizowanych przez Żydochazarstwo państw zachodnich, takich jak Niemcy lub Francja. Żydzi chcą mieć kontrolę nad wodą pitną w Polsce w szerokim i perspektywicznym znaczeniu tego słowa. Samo spożywanie wody to końcowy etap tego łańcucha podporządkowań, a dokładniej wydziedziczenia nas z naszej wody. Żydochazarstwo izraelskie nie może tego oświadczyć expressis verbis. Oni dobrze wiedzą, że my również dobrze wiemy, czym są konszachty handlowe z tymi mistrzami oszustwa. Mogłoby to wywołać reakcję obronną polskiego tubelstwa, no i protesty. Nie należy płoszyć znienawidzonych polskich antysemitów. Potrzebne jest stopniowe osaczanie ich jak zwierzyny łownej. Kują żelazo póki gorące. Reżim komorusko-tusko-pruski to dla żydów czas złotych żniw. Aby zawłaszczyć wodę posiadaną przez polactwo, ich energię i żywność należy stosować wypróbowaną metodę salami. Salami w cudzysłowie. Odcinać plaster po plastrze. Jeden segment po drugim od systemu warunkującego życie tubelców, w cudzysłowie w tym kraju. Wystarczającym kamuflażem są komunały o współpracy, pomocy, ochronie środowiska. Są pod ręką inne frazesy – unowocześnienie, usprawnienie, zwiększenie efektywności, obniżka kosztów, jak w socjalizmie. I argument najważniejszy – poprawa jakości wody. Bo przecież Żydzi są mistrzami w światowej akcji naprawiania świata. Tikkun olam w nawiasie – w tym wody. Mocą tej umowy Żydzi zapewniają sobie preferencyjną, jeśli nie wyłączną pozycję w przejmowaniu w Polsce źródeł wody pitnej, a z nią wodociągów, firm rozprowadzających, zarządzających, uzdatniających wodę. Decydowanie o dostawie jej do wielkich aglomeracji miejskich i przemysłowych, czyli strategicznych miejsc każdego kraju. To otwarcie drzwi do przejmowania pod pozorem kupowania, jak zwykle za kilka procent wartości. Tych segmentów systemu zaopatrzenia w wodę. Aby zostać właścicielem wody i systemów jej dystrybucji, nie trzeba być właścicielem źródeł, ujęć, zbiorników, kanalizacji, etc. Oni kupują mleko, a krowę niech Polacy obrządzają i karmią. W związku z drastycznie potęgującym się niedoborem wody w Europie, tylko patrzeć, jak zaczną powstawać organizacje, firmy specjalistyczne, oczywiście międzynarodowe. Na przykład zrzeszenie producentów wody pitnej. Jeszcze go nie mamy, a jak nie, to Żydzi nam wypełnią tę lukę. Albo Polski Instytut Jakości Wody Pitnej. Każda z nich stanie się organem nadrzędnym nad polską gospodarką wodną. Jak w ramach Unii Europejskiej wszystko, co było od wieków nasze, polskie, teraz jest wspólne, socjalistyczne, kołchozowe, Naturalnie te międzynarodowe polipy wodne będą pozarządowe, żadnemu rządowi nieprzyporządkowane. W ten sposób oddaje się strategiczną funkcję w dystrybucji życiodajnej wody w łapie międzynarodówki żdochazarskiej. A ona nas już zagospodaruje w wypróbowany, talmudyczny sposób. To znaczy jak gojów, czyli bydło. Żydochazarscy uzdatniacze naszej wody będą naszej wodzie wystawiać świadectwa jakości, albo grozić zamknięciem ujęć z powodu zanieczyszczeń, zanieczyszczeń w cudzysłowie, i etc. Dopilnują tego zarządy, zrzeszenia, instytucje, fundacje, ośrodki jakości wody. Takie firmy, takie systemy do hazarskiej okupacji polskiej wody będą mogły dowolnie uzdatniać tę wodę fluorem, chlorem, innymi powolnie działającymi truciznami co już się dzieje na masową skalę w USA i Unii Europejskiej. To nie tylko fluor, lecz chlor, cyjanek, trucizny powszechnie używane do uzdatniania wody w USA. Skutków tych trucizn nikt instytucjonalnie nie bada, bo przecież chodzi o permanentne podtruwanie tubylców. Żydzi na przykład u siebie, w cudzysłowie u siebie, w podbitej przez nich Palestynie nie stosują fluoru, ale dodają go do wody pitnej w palestyńskich gettach. Ludobójczo mordują palestyńczyków od 40 lat, ale wzruszająco troszczą się o ich uzębienie. Kontrola wody pitnej w okupowanej Polsce przez grupę lucyferycznego hazarstwa może stać się rozstrzygającym elementem w momentach krytycznych, takich jak wojny lub ataki nieprzyjaciela na newralgiczny system funkcjonowania organizmu społecznego zwłaszcza ujęcia wody pitnej i przemysłowej, w tym celowe zatrucia wody, co może skutkować zagładą milionów ludzi. Żydzi w średniowieczu i w czasie wielkiej zarazy byli oskarżeni o zatruwanie wody pitnej. Czemu ich potomkowie zaprzeczają z wściekłością jako przykładowi zwierzęcego antysemityzmu? Wspomniana deklaracja mówi o "cytat" polityce i technologii zarządzania energią odnawialną. Co do hazarzy w zakresie energii odnawialnej mają tu do roboty? Będą nam budować ekologiczne wiatraki, elektrownie wodne, młyny wodne? Czy aby nie chodzi o geotermię? Oni chcą zawładnąć wszelkimi źródłami energii i systemami jej przesyłu, co razem z własnością systemów wodnych uczyni z byłej, w nawiasie bywszej, Polski, wymarzony raj pod nazwą Judeopolski. w zasadzie Judei Północy bo do tego zmierzają na innych płaszczyznach ekspansji, głównie imigracyjnej. Mamy doskonałe przykłady porównawcze z etapami podboju Stanów Zjednoczonych. Pierwszym i rozstrzygającym było powstanie FED, Banku Rezerw Federalnych, systemu okupacji finansów USA. Potem był podbój struktur parlamentaryzmu. Ustawa o powołaniu FED brzmiała całkiem niewinnie, na co nabrało się wielu ówczesnych kongresmenów. Potem zmienili ją wielokrotnie o punkty, które w sumie spowodowały całkowite oddanie systemu monetarnego USA w ręce kliki banksterów. Dodatkowym atutem tych kroczących zmian w ustawie o FED było całkowite rozmycie przepisów o funkcjonowaniu FED. Dziś nawet specom bankowości trudno połapać się w tym gąszczu. Zwróćmy uwagę na to, że deklaracja polsko-izraelska nie uściśla rodzajów tej energii odnawialnej. Należy więc rozumieć, iż chodzi tu głównie o geometrię, bo gorąca woda za darmo to także energia odnawialna. Chodzi więc o wszystkie rodzaje energii, także o energię elektryczną i paliwową, czyli wszelką energię. Jak wiadomo, energię elektryczną można wytwarzać z ogniw słonecznych, wiatraków, generatorów działających na ciepło geotermalne. Paliwa można wytwarzać z biomasy, Rzepak, celuloza. W przyszłości, gdy ktoś zechce założyć na swoim dachu ogrzewanie słoneczne, będzie musiał prosić o zgodę kryptożydowskiego właściciela promieni słonecznych. Tak, tak, to nie żart, to nie ironia. Z kontroli odnawianej energii wynika kontrola produkcji instalacji, użytkowania, dystrybucji, dzierżawy, przejmowania gruntów. Energia odnawialna będzie przesyłana przez te same linie energetyczne i w praktyce oznacza przejmowanie systemów dystrybucji. Za tymi podchodami nie kryją się tylko względy komercyjne. Prawdziwym dreszczowcem w tym dreszczowcu jest groźba podporządkowania tych dziedzin przyszłemu państwu żydowskiemu budowanemu na gruzach państwa polskiego po nieuchronnym upadku potworka wykreowanego na ziemiach Palestyny. Izrael nie musi być pochłonięty przez żywioł islamski, aby idea globalnego judeocentrum na ziemiach polskich doszła do skutku. Będą istniały dwie ziemie obiecane. Taki scenariusz nie jest futurologią. Istnieją na to liczne i bolesne przesłanki, wynikające jeszcze z zapisów frankistów. W nawiasie Jakuba Franka którzy mówili o budowaniu raju dla żydo na gruzach Polski już w XVIII wieku. Czyż nie realizowali tego w postaci trzech rozbiorów i dwóch żydo Wojen Globalnych? W tej podstępnej deklaracji współpracy – współpracy w cudzysłowie – szczególnie intrygujący jest wspomniany zapis o polityce i technologii zarządzania energią odnawialną. Oznacza to ni mniej, ni więcej – Aspiracje żydohazarstwa do całkowitej kontroli tego, co nazywać należy strategią zarządzania energią odnawialną. Żydohazarzy chcą kontrolować technologię w dziedzinie energii odnawialnej. Agenturalny rząd zdrajców z tzw. Platformy Obywatelskiej IPSL odejdzie. Na jego miejsce nastanie kolejny rząd żydohazarskich najemników, na przykład PiS albo innych przystawek agentury sionistycznej a żydohazarzy będą dowolnie interpretować tę deklarację w zależności od swoich aktualnych potrzeb poprzez wpływy w knesejmie i jego emanacjach rządowych. Od lektora. Pięknie pan pająk przewidział ten PiS. Przykładem jest pierwotna ustawa o FED z 1913 roku i jej obecna dżungla dodatkowych przepisów oraz kontynuacja obrośnięta polipami poprawek. Tak dochodzimy do istoty przyszłej współpracy polsko-hazarskiej w zakresie ochrony środowiska. No i proszę, jak oni się troszczą o nasze środowisko? Z jakim wyprzedzeniem? Jakby bez polskiej wzajemności? Ta deklaracja obejmuje wszystkie dziedziny przyszłej ich opieki nad naszym środowiskiem. Środowiskiem w cudzysłowie. W trosce o polskie środowisko, hazarstwo zatroszczy się o wpływy w wydobyciu węgla, o zagrożenia z wydobycia gazu łupkowego, etc. Do wytrycha o ochronie środowiska mogą należeć decyzje o produkcji biomasy. A jak biomasy, to wyłączeniu gruntów ornych z użytku rolnego. Mogą uczynić nieopłacalną produkcję zdrowej żywności, niezależnej od molocha Monsanto i innych trucicieli. Z lucyferycznej Brukseli wychodzą kolejne dyrektywy absurdalnych przepisów dotyczących np osławionej krzywizny ogórków, definicję co to jest, a co nie jest warzywem, rybą, etc. Należy się wtedy spodziewać potopu podobnie terrorystycznych przepisów obliczonych na ostateczne niewolniczne udręczenie, jak na przykład zakazu używania wody z prywatnej studni, co już się proponuje w zarzedzonej masońskiej Francji. Rzecz w tym, aby rolnik nie był zależny od okupantów przynajmniej w sprawie własnej wody z własnej studni wolnej od fluoru czy chloru. O zakazie używania własnego obornika, tylko kupowaniu nawozów sztucznych, których produkcję Żydowazarzu już kontrolują, a będą kontrolować całkowicie, co da im kontrolę nad produkcją żywności z dodaniem terroru GMO, Monsanto, etc. Dziś już jawnie przebąkują w Brukseli, że nie będzie można uprawiać przydomowych ogródków z ziołami. Będą je kiedyś tępić, jak na przykład teraz, plantacje maku w okupowanym Afganistanie. Duże farmy rolnicze będą w posiadaniu Żydów i podstawionych nabywców. Nie muszą już stosować wymyślnych procedur, gdy posiadają totalną kontrolę nad polskim sądownictwem, polskim w cudzysłowie, co daje im całkowitą bezkarność. Przykładem jest słynny stokłosa. Stokłosa z jego chlewniami był pozywany do sądu za niszczenie środowiska, a skończyło się jego kolejną kadencją w Senacie. Zakaz używania nasion naturalnych mamy gwarantowany, jak w banku Goldman Sachs, a obecne zakazy i przepisy lokalne to chwilowe zadymianie tematu. Ochrona środowiska to wytrych, kpina, ochrona środowiska w cudzysłowie. Przykładem są olbrzymie naturalne połacie Centralnej Ameryki Południowej. Pod pozorem ochrony środowiska giganty korporacyjne przejęły kontrolę nad znacznymi połaciami Patagonii i na południowym obszarze Chile. To jeden z najlepszych terenów uprawnych na tym kontynencie. Ochrona środowiska nie przeszkodziła hazardom w wybudowaniu w Patagonii bez rozgłosu drugiego co do wielkości lotniska z otaczającą je infrastrukturą. A ziemie te miały być rygorystycznie chronione. Ten desant w sercu Patagonii otwiera pole do ponurych domniemań. Żydzi sposobią sobie cudowną enklawę przyrody zabezpieczonej przez pustkowia i dziewicze lasy. Bezpieczne miejsca dla milionów hazardów na wypadek zbliżającej się wojny, gdy wywołają wojnę nuklearną na półkuli północnej. Właścicielem olbrzymich obszarów Patagonii jest m.in. aktualny mafiozo rezerwy federalnej, Ben Shalom Bernanke. Nie zaniedbał także podobnych enklaw dla siebie w USA. Wydzielił je jako parki narodowe, o których słychać, że mają przejść pod zarząd prywatnych fundacji w zamian za długi lokalnej administracji, czyli za darmo. Proste? Jak w Polsce przejęli ją za długi PRL i jeszcze mamy im dopłacić 65 miliardów za ich śmierdzące budy pozostawione w Polsce po wojnie. Kolejna umowa, umowa w cudzysłowie, z Żydo-Hazarami to umowa pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej i rządem państwa Izrael w dziedzinie zdrowia i medycyny oraz plan współpracy na lata 2011-2015. Umowa ma zapewnić w praktyce całkowitą, strukturalno-administracyjną kontrolę produkcji leków w byłej Polsce. Jej produkcji, dystrybucji i sprzedaży, w tym polityki cenowej. Wiemy już z innych rozdziałów tej pracy, czym są owe leki, w tym szczepionki. Już obecnie nie mamy własnych fabryk leków. Wszystkie zostały sprywatyzowane. Sprywatyzowane w cudzysłowie. Ta kolejna umowa zapewni Izraelowi formalną grabież firm farmaceutycznych przez koncerny międzynarodowe będące całkowicie w rękach żydowskich. Da im to pełną kontrolę nad całym systemem opieki zdrowotnej, w tym samym stopniu i tymi samymi metodami, jak mają przechwycić kontrolę nad wodą pitną, energią i produkcją żywności. Te trzy dziedziny są jeszcze w rękach polskich, ale to ostatnie lata tej względnej suwerenności. Żydowskie firmy farmaceutyczne w pocie czoła pracują nad depopulacją globu za pomocą cichej, powolnej eutanazji o znamionach ludobójstwa. Niektóre z tych firm mają ukryte nazwy już zawierające cel ich istnienia. W publikacji patriotycznego ruchu Polski w nawiasie grudzień 2001 strona 22 autor omawia źródło słów firmy o nazwie Eli Lilly. Mówi ono goją niewiele lub nic, a dla Żydów kabalistów mówi wszystko. Mianowicie, Eli w tłumaczeniu Heli jest nazwą kapłana lub sędziego, który miał się opiekować Samuelem według pierwszej księgi Samuela. Lili, fonetyczna odmiana Lilt, pisana również Lilt, Lilt, Lilit, jest nazwą żeńskiej odmiany demona, odpowiedzialnego za uśmiercenie gojów. Według kabały Lilith była, w nawiasie rzekomo, pierwszą żoną Adama, choć są różne wersje i została zastąpiona przez Ewę, a sama stała się złym duchem. Tu mamy odnośnik, przypis autora tekstu. Według rabiego Trochtenberga Adam żył z tą żeńską odmianą demona przez 130 lat po rozstaniu się z Ewą i z tego związku narodził się potomek. Koniec odnośnika. Z księgi Zohar, tom trzeci, w nawiasie strona 282a, możemy się dowiedzieć, że Lid jest demonem uśmiercającym gojów, Jest cmentarzem dla gojów. Tak więc tłumacząc nazwę firmy, Eli Lili na język polski znaczy ona sługa demona śmierci gojów lub kapłan demona śmierci gojów. Czy nie dziwna nazwa firmy produkującej leki, które mają leczyć i ratować życie? Istnieją jeszcze inne dziedziny umowy z Izraelem. Dreszczowo zapowiada się na przykład współpraca wojskowa, w cudzysłowie współpraca wojskowa. W ramach tej umowy poleciały, był to kwiecień 2012, do Izraela nasze F-16. Po co? Będziemy bronić palestyńską Żydo-Hazarię, jeśli zostanie zaatakowana na przykład przez Syrię czy Iran? Czy Żydkowie przylecą nam z pomocą, jeśli ktoś nas zaatakuje? Ale Izrael posiada około 200 bomb nuklearnych. Będziemy bezpieczni pod ich jądrowym baldachimem. Wszak już teraz jesteśmy Judeo-Polonią. To jednak dla nas przerażająca perspektywa, choćby w świetle diagnozy, jaką wystawił temu państwu polski Żyd Norman Finkelstein, autor słynnej książki Przedsiębiorstwo Holokaust wydanej także w Polsce, krytykującej elity żydowskie za cyniczne na zagładzie Żydów w nawiasie Hazarów przez Niemcy. W wywiadzie telefonicznym dla tureckiego dziennika tutaj. Zaman, Finkelstein określił Izrael jako państwo terrorystyczne powstałe w wyniku ludobójstwa na Palestyńczykach. Nazwał Izrael państwem satanistycznym i państwem obłąkanym. Cytat Profesor Norman Finkelstein jest synem Żydów z Polski. Matka przeżyła niemiecki obóz w Majdanku, a ojciec w Auschwitz. W wyniku swego nieustępliwego stanowiska krytykującego Izrael Pozbawiony został m.in. prawa do stałego etatu wykładowcy na Uniwersytecie DePaul w Chicago, a w maju ubiegłego roku został aresztowany na lotnisku Ben-Gurion, wydalony z Izraela z zakazem wjazdu na okres 10 lat. Na pytanie, czy wnuki ocalałych z Holokaustu robią dokładnie to samo, co naziści im czynili, profesor Finkelstein odpowiedział. Wydaje mi się, że Izrael jak to wskazał jeden z komentatorów, jest w stanie szaleństwa, jest państwem obłąkanym i musimy być uczciwi w stwierdzeniu tego. Gdy reszta świata pragnie pokoju, gdy Europa pragnie pokoju, gdy Stany Zjednoczone pragną pokoju, ten kraj pragnie jedynie wojny, wojny i wojny. W pierwszym tygodniu masakry dochodziły z izraelskiej prasy doniesienia o tym, że Izrael nie chce wycofać swoich sił lądowych, ponieważ przygotowuje się do napaści na Iran. Potem mieliśmy doniesienia, że planuje atak na Liban. To jest kraj w stanie szaleństwa. No cóż, wygląda na to, że będziemy kolonią domu wariatów, państwa obłąkanego, będącego w stanie szaleństwa. Na koniec zimny prysznic na przegrzane głowy. 10 faktów na temat zmian klimatycznych. Fakt pierwszy. Klimat na Ziemi zmieniał się zawsze i zawsze będzie się zmieniał. Założenie, iż przed rewolucją przemysłową Ziemia miała stały klimat jest błędne. Jedyne co możemy zrobić w związku ze zmianami klimatu, to przygotować się na nie. Fakt drugi. Dokładne pomiary dokonywane z balonów meteorologicznych i satelitów prowadzone od późnych lat 50. nie wykazują żadnego ocieplenia atmosfery od roku 1958. Pomiary prowadzone przy użyciu aparatury naziemnej wykazują natomiast wzrost temperatury o około 0,4 stopnia w tym okresie. Wielu badaczy sądzi, iż pomiary te obarczone są błędem spowodowanym bliskością wielkich miast lub podobnymi efektami. Fakt trzeci. Mimo wydatkowania ponad 50 miliardów dolarów od roku 1990 nie stwierdzono żadnego antropogenicznego, w ludzkiego, sygnału w spektrum globalnych zmian temperatury. Fakt czwarty. Bez efektu cieplarnianego temperatura powierzchni Ziemi wynosiłaby średnio 18 stopni zamiast obecnych 15 które sprzyjają rozwojowi życia. Dwutlenek węgla nie jest wcale najważniejszym gazem cieplarnianym, gdyż odpowiada za około 26% efektu cieplarnianego. Z tego co najwyżej 25% można przypisać działalności człowieka. Bez porównania ważniejsza jest zwykła para wodna, która odpowiada za co najmniej 70% efektu cieplarnianego. Fakt piąty. Zarówno w skali czasowej jednego roku, jak i rzędu 100 tysięcy lat, zmiany temperatury atmosfery poprzedzają zmiany w ilości CO2. Zatem dwutlenek węgla nie może być pierwotną, główną przyczyną wzrostu temperatury, choć zwiększenie się jego zawartości w powietrzu posiada pewien niewielki wpływ na temperaturę. Fakt szósty. ONZ-owski Międzynarodowy Panel do Spraw Zmian Klimatu, IPCC, działa jako główny sprawca sterowanej paniki na rzecz klimatycznego lobby. Doprowadziło to do protokołu z Kyoto. Niestety IPCC nie jest ciałem naukowym, lecz politycznym. Hendrik Tenekes, emerytowany dyrektor naukowy Królewskiego Holenderskiego Instytutu Meteorologii, twierdzi, iż procedury stosowane przez IPCC są bardzo wadliwe i że IPCC rozmyślnie ignoruje paradygmaty naukowe stworzone przez najwybitniejszych meteorologów XX wieku. Fakt siódmy. Protokół z Kyoto będzie kosztował miliardy dolarów i oznaczał wielkie obciążenia dla krajów, które go podpisały, a efekt klimatyczny będzie prawie żaden. W nawiasie, Ochłodzenie mniejsze niż trzysetne stopnia do roku 2050, przy założeniu, iż wszystkie jego wymagania zostaną spełnione. Rosyjska Akademia Nauk twierdzi, iż protokół z Kioto jest pozbawiony podstaw naukowych. Ilarianow, doradca Putina, nazwał kiotoizm, cytat, jedną z najbardziej agresywnych, nachalnych i destruktywnych ideologii od czasu upadku komunizmu i faszyzmu. Jeśli Kyoto ma być pierwszym krokiem, to jest to krok w tym samym bezsensownym kierunku, co późniejsza mapa drogowa z Bali. Fakt ósmy Zmiany klimatyczne są procesem nieliniowym i chaotycznym, który nie jest do końca poznany, a niekiedy jego aspekty są w ogóle jeszcze nierozumiane. Żaden deterministyczny model komputerowy nie jest w stanie obliczyć prognozy klimatycznej na następne 100 lat. Fakt dziewiąty. Nie jest więc zaskakującym, iż eksperci od komputerowego modelowania są zgodni, iż żaden obecny, w nawiasie i najprawdopodobniej żaden w najbliższej przyszłości, model klimatu nie jest w stanie przewidzieć regionalnych zmian klimatycznych. Fakt dziesiąty. Największym kłamstwem w aferze globalnego ocieplenia jest wmawianie ludziom, iż prawie wszyscy naukowcy są zgodni, że ocieplenie istotnie ma miejsce i że dokonuje się z dużą szybkością. Tymczasem w rzeczywistości niemal każdy aspekt klimatologii jest przedmiotem żywej debaty i wymiany zdań. Tysiące kwalifikowanych naukowców podpisało deklarację, gdzie poddają w wątpliwość rzekome dowody na to, iż klimat ociepla się skutkiem działań ludzkich i wyrażają poparcie dla naukowego, racjonalnego, a nie emocjonalnego podejścia do tych zagadnień w ramach aktualnego stanu wiedzy. 10 mitów Mit pierwszy Średnia temperatura globu ziemskiego wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat. Fakt pierwszy. W granicach błędu pomiarowego średnia temperatura nie wzrosła od roku 1995. Natomiast od roku 2002 notuje się jej spadek, mimo zwiększenia CO2 w atmosferze o 8%. Mit drugi. Pod koniec XX wieku średnia temperatura wzrastała z niebezpieczną szybkością i osiągnęła bezprecedensową wielkość. Fakt drugi. Pod koniec XX wieku średnia temperatura rosła z szybkością 1-2 stopni w przeliczeniu na stulecie, a więc nijak nie wykraczała poza naturalne zmiany klimatyczne ostatnich 10 tysięcy lat. Średnia temperatura w najnowszej historii Ziemi bywała wielokrotnie o kilka stopni wyższa niż obecnie. Mit trzeci. Średnia temperatura była praktycznie stała w czasach przedindustrialnych, lecz zaczęła gwałtownie wzrastać w XX wieku i wzrośnie o dalszych kilka, kilkanaście stopni w przeciągu najbliższych stu lat, w nawiasie, według tak krzywej mana Bradley'a i Husa i jej komputerowej ekstrapolacji. Fakt trzeci. Krzywa mana Bradley'a i Husa została ujawniona jako zwykła manipulacja danymi statystycznymi, nie ma żadnych przekonujących dowodów na stałość klimatu w czasach przedindustrialnych, a zmiany temperatury w XX wieku nie są niczym nadzwyczajnym. Żadne niebezpieczne ocieplenie Ziemi nie zachodzi. Mit czwarty Modele komputerowe przepowiadają wzrost temperatury o około 6 stopni w ciągu najbliższego stulecia na ekosystemy i ludzkość. Fakt czwarty tak wynika z modeli deterministycznych. Natomiast z innych, równie naukowo poprawnych modeli empirycznych wynika, iż nastąpi ochłodzenie. Mit piąty. Wzrost temperatury Ziemi o więcej niż 2 stopnie będzie miał katastrofalny wpływ na ekosystemy i całą ludzkość. Fakt piąty. Zmiana temperatury o 2 stopnie nie będzie niczym niezwykłym w historii Ziemi. Ekosystemy dopasowywały się do takich zmian od niepamiętnych czasów. Proces ten nazywamy ewolucją. Również ludzkość potrafi się dopasować do wszelkich rodzajów klimatu. Mit szósty. Dalsza emisja dwutlenku węgla przez człowieka spowoduje niebezpieczne ocieplenie i przyniesie wielkie szkody. Fakt szósty. Nie wykryto jeszcze żadnego wpływu człowieka na globalne ocieplenie który w jakikolwiek sposób różniłby się od naturalnych zmian klimatu. W najgorszym przypadku wpływ ten można oszacować na mniej niż jeden stopień. Atmosferyczny dwutlenek węgla jest absolutnie niezbędny dla roślin, w tym zbóż, oraz wspomaga efektywny przebieg ziemskiego cyklu wymiany wodnej przez parowanie. Mit siódmy. Zmiany aktywności słonecznej nie mogą wytłumaczyć ostatnio notowanych zmian średniej temperatury. Fakt siódmy. Aktywność Słońca przejawia się w cyklach różnej długości 11-letnim, 22-letnim i 80-letnim. O ile zmiany jasności jego promieniowania są niewielkie, o tyle zmiany w strumieniu cząsteczek emitowanych przez Słońce oraz zmiany jego pola magnetycznego silnie oddziałują na klimat. W XX wieku średnia temperatura wzrosła o 0,8 stopnia i ponad połowa tego wzrostu jest spowodowana aktywnością Słońca. Mit ósmy W regionach polarnych, zarówno północnym, jak i południowym, zachodzi niespotykane przedtem topnienie mas lodu. Fakt ósmy Zarówno na Grenlandii, jak i na Antarktydzie powłoka lodowa staje się grubsza. Obszary zlodowacania Antarktydy osiągnęły rekordową powierzchnię w 2007 roku. Temperatury w Arktyce są obecnie porównywalne z temperaturami wczesnych lat 1940, a wcześniej temperatury te były jeszcze wyższe. Mit 9. Spowodowane przez człowieka globalne ocieplenie powoduje niebezpieczne podnoszenie się poziomu mórz. Fakt dziewiąty. Poziom morza waha się od czasu do czasu i w różnych miejscach, na przykład między 1955 a 1996 rokiem poziom morza w Tuwalu spadł o 105 mm, 2,5 mm rocznie. Średni poziom morza dla całego globu jest miarą pozbawioną jakiejkolwiek wartości dla celów środowiskowych. W ciągu ostatnich 150 lat ta średnia wartość rosła w tempie 1-2 mm rocznie, bez żadnego wpływu człowieka. Mit 10. Ocieplenie klimatu, zaobserwowane pod koniec XX wieku, spowodowało wzrost liczby sztormów, cyklonów, oraz wzrost ich gwałtowności. Fakt 10. Z obserwacji meteorologicznych jednoznacznie wynika, że zmiany te nie wykraczają poza ramy naturalnych zmian klimatycznych. Koniec rozdziału 14. Kolejny rozdział jest zatytułowany Nadchodzi czas wojen tektonicznych. Już dziś na niego zapraszam.